Dobro i zło. Bajka turkmeńska. Przed wiekami, przed dawnymi, żył sobie pewien starzec. Był bardzo biedny, bo oprócz żony i weleniałego osła nic nie miał na tym świecie. Zbierał drewienka w lesie, sprzedawał je na jarmarku i z tego utrzymywał siebie, żonę i osła. Pewnego razu brnął przez piaski, gdy nagle ujrzał dwa wiatry, biały i czarny które prawie nieba sięgały. Podszedł biedak bliżej, aby przypatrzeć się im dokładniej, a tu biały wiatr w żmije się zamienia. Biała żmija podpełza do niego i ludzkim głosem rzecze. – Starcze, mogę zamienić się w co zechcę. Zaraz stanę się igłą, a ty szybko schowaj mnie do kieszeni. Czarna żmija to mój zacięty wróg. Gdy ona przeleci obok ciebie, wyjmij igłę z kieszeni, a spełni każde twoje życzenie. Zgodził się starzec pomóc uciekinierce. Na białą żmiję, na czarną żmiję niech się igłę zamienię. wyrzekła biała żmija zaklęcie i natychmiast przemieniła się w igłę. Starzec podniósł ją szybko i schował do kieszeni. A tu już czarny wiatr podlatuje do niego, przemienia się w żmiję i pyta. – Hej, starcze, czy była tu biała żmija? – Nie, odparł biedak. – Tylko mów prawdę, bo źle z tobą będzie, zasyczał groźnie. Starzec machnął ręką i wyrzekł, by się uwolnić od niej. Nie wiem, co to było, ale o tam przeleciał biały wicher. Czarna żmija błyskawicznie przemieniła się w czarny wicher i rzuciła się w pogoń. Starzec wyjął igłę i mówi. Już odleciał twój wróg. Igła znów stała się żmiją. O wybawco, żądaj, czego tylko pragniesz. Nic mi nie trzeba. Albo może... Niech drwa same załadują się na osła, a osioł niech idzie przede mną tak, bym nie musiał go popędzać. Na białą żmiję, na czarną żmiję, niech się spełni życzenie starca, rozkazała biała żmija. I rzeczywiście, drwa same załadowały się na osła, a ten wesoło i raźnie, kląskając kopytkami, ruszył truchtem do domu. Gdy wjeżdżali do miasta, spotkali carewnę. Siedziała w białym palankinie na grzbiecie wielbłąda. Ujrzawszy osła, który truchtem i bez popędzania szedł przed swoim panem, carewna poleciła sługom zatrzymać starca i ozwała się do niego. Widać, że ten osioł nauki pobierał. – Powiedz, starcze, kto go tak wyszkolił? – A kim ty jesteś? – zapytał biedak. – Jestem córką cara – odparła. Jeżeli tak, to nie powiem. Nie spodoba ci się moja odpowiedź i każesz mnie powiesić. Odpowiadaj bez lęku, rzekła carewna. Dobrze, jeśli chcesz, to wiedz, że głód go tego nauczył. Carewna pojechała dalej, ale szpiedzy donieśli carowi. Twoja córka rozmawiała ze starcem, który drwami handluje. Car rozsierdził się okrutnie i rozkazał schwytać biedaka. Przywlekli starego do pałacu, a car, nie rozpatrując nawet sprawy, polecił. – Wymierzyć temu niegodziwcowi dwadzieścia batów i wygnać precz z miasta. Wysiekli oprawcy starca, chatynkę z dymem puścili, a jego wraz ze staruszką z miasta precz wygnali. Wloką się biedacy przez piaski, płaczą nad swym okrutnym losem, aż tu zjawia się przed nimi biała żmija. – Starcze! – co cię spotkało? Car rozkazał mnie zbić i z grodu precz przepędzić. Wybuduj mi pałac, niech będzie z marmuru, a na jego czterech wieżach niech złote koguty pieją, poprosił starzec. Na białą żmiję, na czarną żmiję, niech się spełni życzenie starca, rozkazała biała żmija. I wyrósł w pustyni pałac marmurowy a starzec z żoną zamieszkali w nim, wielce się wyserąc. Pewnego razu wybrał się car na polowanie i ujrzał w piaskach pałac marmurowy. – Idźcie i schwytajcie tego, kto się ośmielił bez mojego pozwolenia pałac sobie wybudować i przede mną go postawcie, a jeśli będzie się opierał, przynieście mi jego głowę. Z groźnym szumem i chrzęstem zbroi podeszli słudzy carscy do marmurowego pałacu. Biała żmija w jednej chwili przed starcem się jawi i pyta, co mam z nimi uczynić. – Ty wiesz lepiej – odpowiedział. – Na białą żmiję, na czarną żmiję, za zgodą starca, niech ci rycerze tyłem wrócą na carskie pokoje. Jak wyrzekła? Tak się i stało. Runęli słudzy carscy tyłem, przed carskie oblicze w jego cesarskich komnatach, a dowódca straży skamle żałośnie. Boże strzeż od takiego wroga! Nie wojuj z nim, carze mój! Nawet go nie widzieliśmy, a oto co się z nami stało. Darmo zjady! rozgniewał się car i zdzielił kułakami po plecach dowódcy straży. A następnie w towarzystwie wezyra wyruszył do marmurowego pałacu. Ujrzał ich starzec idących i rzecze do białej żmije. Oto car z rezerem. – Co mam z nimi uczynić? – zapytała biała żmija. – Ty wiesz lepiej – znów odparł starzec. – Na białą żmiję, na czarną żmiję, za zgodą starca, niech car przemieni się w osła, a wezer w oślątko. I niech siedem razy obiegną pałac z marmuru, rycząc jak na osły przystało. I w jednej chwili car i wezer zamienili się w osły i z rykiem zaczęli biegać wokół pałacu. Żona starca chleb piekła i w tym czasie, gdy osły obok niej przebiegały, staruszka, nie wiedząc, że to car z Wezyrem jeszcze ich kijem uraczyła, a osły okrążyły siedem razy pałac i zatrzymały się. – Na białą żmiję, na czarną żmiję, za zgodą starca, stańcie się sobą – rozkazała biała żmija. I zamieniły się osły w wezyra i cara. O, czcigodna biała żmijo, poprosił starzec, przydziel im najskromniejsze wyżywienie i niechaj odtąd błąkają się po ziemi, nigdzie schronienia nie znajdując, tak jak chcieli tego dla innych. Niech na własnej skórze odczują, co to jest dobro, a co zło. Koniec.